że jeśli cośkolwiek w na naszym sercu takiego był, jest, albo może się zdarzy, to możemy znowu sięgnąć do tego, przypomnieć sobie również inne miejsca, które zachęcają nas do modlitwy i ten wiersz z listu do Filipem, że my możemy wszystko yy, po wszystkim powiedzieć Panu Jezusowi, wszystko mu powierzyć, ale to możemy nawet, tam jest napisane, błagania, jeśli nie potrafimy sobie z tym poradzić, to mamy błagać Pana o, o pomoc, bo to i nie jest takie proste. Jeśli my zajmujemy się długo jakąś rzeczą i przesiąkniemy tą złą rzeczą tym problemem, to nie jest łatwo się go pozbyć. My bardzo często potrafimy drugim radzić. Przychodzimy do kogoś, kto zachorował i mówimy, ale powiesz to Panu i Pan Ci pomoże. I my tak ładnie, gładko mówimy. Oczywiście my mówimy zgodnie z tym, co nas Słowa Boże uczy. Idziemy do Chorego, pocieszamy go, albo jeśli ktoś ma Jakąś ciężką sytuację, do my go pocieszamy i dobrze. Ale pamiętajmy, że w końcu ten, którego my pocieszamy, do którego przychodzimy ze słowem, on musi sam razem z Panem poradzić sobie z tym problemem. I to nie jest tak, Zgasił światło i już jest ciemno, albo oświecić i już jest jasno. To niekiedy jest proces. Jeśli żeśmy tak długo się zajmowali tym. Yy, już nie. jesteśmy zgorzkniami, to nie jest tak, że to moment kiedy to wszystko się zmieni. Modlitwy i błagania, błagania powierzamy ten problem Bogu i On jest w stanie nam pomóc. Ale pamiętajmy, że my musimy też dołożyć starań, choćby w tym kierunku, żeby się modlić. Jak się nie będziesz modlił, no to nic Ci w ogóle się nie pomoże, to się nie stanie nic samo, tak jak też jeden z braci powiedział. Myślę, że na początku to braci nie kości, po tym tej hmm. goryczy. Jest to bardzo ważny element. Chcę powiedzieć, hmm. może hmm. zwrócić się hmm. szczególnie hmm. do nas starszych, braci i śród, którzy jesteśmy dłużej na drodze z panu, Bo młodzi jeszcze nie mają tego problemu z skosznieniem. My starsi przeżywamy właśnie więcej, żeśmy więcej zaznali różnych nawet i krzywd może zaznaliśmy się z wieloma problemami i niekiedy z tymi samymi problemami i mówimy raz znowu to samo. I nasze serce po prostu zaczyna być rzeczywiście złożkniały, obojętny i takie nieczułe. Obojętnie co by to nie było. Bądźmy tego świadomi, że to jest złe. Odrzućmy to i panie stanie zmienić, żebyśmy byli też i pomocą dla młodych bieżących. Pamiętajmy, często tak sobie myślę ostatnio też o tym, że yy, właściwie jak tak Pan daje mi siły i stanie za To, to powiem też, że pewne rzeczy... No jestem świadomy tego, że powtarzam. Powtarzam. I tak sobie myślę wtedy, że może ci starsi bieżący już tyle razy to słyszeli i mają z tym jakąś trudność. Ale znowu z drugiej strony myślę sobie, że są młodzi bracia, młode siostry, jest młodzież, są dzieci, które w ogóle nie wiedzą o tym, co, co y, mówimy, jeden czy drugi. I one właśnie tego potrzebują. A my starsi, będąc tego świadomi, musimy też wykazać swoje cierpliwości, żeby powiedzieć, pomyśleć przynajmniej, że ci młodzi rzeczywiście potrzebują tej nauki. Bo kto ich tego nauczy, jeśli nie ci bracia, którzy o tym wiedzą, którzy doświadczyli tego. Kto ich tego nie uczy jak nie my, my starsza generacja. A my pamiętajmy, że musimy pewne rzeczy też widzieć, pewne rzeczy też pielęgrować, pewne rzeczy też umieć, nosić. Ale jeśli pojawiają się jakieś elementy niewłaściwe w naszym sercu, w których jest mowa, odrzucić, ale przynosić też Panu wszystko w modlitwie. I czy jest ten drugi wiersz piękny? Czym się mamy, jak mamy to załatwić też? Nie tylko modlitwa, ale jest napisane też odpuszczając sobie nawzajem. To jest następny wiersz, czy jest ten drugi, którym też się zajmujemy. Zobacz, że tak szybko wstałem, ale do tego, co brak powiedział przed chwilą chciałem to jeszcze uzupełnić tylko. Wszelka gorycz, jeżeli ma być osunięta, to znaczy, że ona tam była u niektórych wierzących. I jeśli można by zdefiniować to rzecz, to gorycz powstaje skutek nieposłuszeństwa i samochodu. Tak, tym przykładem jest Noemia. Jeżeli co się wyrób, znamy to miejsce, przeczytam. Cięta ludzka przy rozdziałach. Dwudziesty werset. A ona rzekła do nich, nie nazywajcie mnie Noemia, nazywajcie mnie Mara, gdyż Wszechmogący napoił mnie wielką Nie Trzeba nikomu przypominać, co stało się w Maliu, ale początek był typowym aktem nieposłuszeństwa tej samowoli. Dynasta w kraju rozpoczyna się kiegle ród, a najemni i mąż, i moi synowie wyszli zakryje. Bardzo tłumaczy się jako tą kręgą. Czy musieli stamtąd wychodzić? I teraz te wszystkie zdarzenia, jakie miały miejsce, aż do powrotu, tym więc że to Widzimy, co było dalej, że powstawsze to go z miasta, wywieli ważność szczególny. To jest ludzka tyka, która chciała strącić Pana Jezusa w dół. Jeśli chodzi o ten krzyk na to, to myślę, że jest dobrym przykładem, żebyśmy też uchwycili myśli tym zawartą objawienie, księga objawienie 21 rozdział, kiedy jest pokazany stan wieczny. jest napisane i podszedł wszelką ze z oczu ich, i śmierci już nie będzie ani smutku, ani krzyku ani mozołu już nie będzie. Myślę, że to jest taki bunt duszy krzyk, czyli my nie przyjmujemy że jak nas Bóg prowadzi też w życiu bo to jest sprzeciw naszej duszy ten krzyk, który jest przeciwny Okolicznością, w której jesteśmy nie zgadza się z nimi, to prowadzi również później do złych nas na naszym Pamiętajmy, że te cechy, o których my czytamy tutaj, w tym XXI wieku, one są praktycznie dokładnie wymienione w dwóch listach, w których apostofalowo pokazuje stan bieżący, którzy nie przydają nowego człowieka. To jest list do relacji, list do korynki, właściwie dywanie z Korynka. 35 rozdziałów Nowego Testamentu, te 29 do kolejnych i 6 do bracji poświęca wierzącym sobie własne aby ukazać ten jakiś stan, podnieść ich, wyprowadzić z tego stanu. Na przykład tylko przytoczymy sobie drugi z do to jest 12 rozdział, żebyśmy widzieli, jak apostoł Branjzy lękał się, przybyć do Kolinka, że właśnie zostanie te rzeczy. że może będą spalne, zazdruć nie zwane do umowy, planywania się, nieporządki. To Galacja napisał, jeśli siebie w osadziem wypowonimi słowami uważajcie, abyście siebie nie czy coś w tym rodzaju. Więc, proszę. Nie stawili, dziękuję właśnie, nie stawili tego słowa. To, to widzimy, dlatego, że stawia przedstawia na uczynki ciała i to znaczy owoc, ducha. I my słyszeliśmy te dwie strony po prostu wyrażone w tym 31 wierszu. Jedna strona to jest nas, co z nas wychodzi i druga strona względem drugiej osoby, Czyli widzimy, że to wcale nie musi być przeciwko komuś, agorycznym z nas. Powstała z powodu czegoś. Że nawet może mi się to nie układać. Może coś bardzo chcę, a to mi nie wychodzi. I wtedy taka gorycz powstaje, że jak się wszelkie siły zdarza, daje, a to jednak. I to rodzi też zarazem od razu idzie w złym kierunku, bo nasze serce się nastawia, nastaja, potem i, i automatycznie widzimy, że to nie daje żadnego owocu. A druga strona znowu, że gorycz może powstać, że ktoś mi coś powiedział i niesłusznie i we mnie powstaje taka gorycz, że dlaczego mi to właśnie zarzuca, jak ja w ogóle nie jestem z tym związany. I to jest najbardziej niebezpieczne. I to widzimy też, że od razu w tym momencie, jak coś takiego powstaje, to jednak musimy odrzucić. Dlaczego? Bo ten 32 wiersz nam wyjaśnia szczególnie ta druga część. Odpuszczając sobie wzajemnie, jaki Wam Bóg odpuścił w Chrystusie, w Chrystusie. Widzimy, że jeżeli to w nas nie będzie, to nie będziemy wcale uprzejmi, serdeczni wobec innych. Jeżeli my nie potrafimy odpuścić, nawet jak ktoś tam. Coś powiedział, nie zawiniliśmy, ale my nie przyjmujemy tego do serca, że po prostu dlaczego on mi to zrobił, dlaczego mi to powiedział? Ja jednak godzę się z tym i idę dalej. I wtedy będę dla nich przejdę. Wcale nie będę obrażony o to, bo widzimy, że w liście do Polonosawy. Też jest o tym mowa w wcześniej rozdziale, dwunasty wiersz. Trzynasty nawet, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto jeśli kto ma powód do, do, do rozkargi przeciw do, komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i my. Czyli zauważmy, że my przeciw Bogu tyle po prostu zamieniliśmy i Bóg wcale nam nie zarzucił tego. Odpuścił nas. On nas przyjął takimi, jakimi jesteśmy. Czy my potrafimy w taki sam sposób wychodzić do innych? Że nawet jak ktoś zabinił przeciwko nam, czy my potrafimy odpuścić? To jest nasz problem. To nie jest brata innego, to jest mój problem. To jest każdego z nas problem, że nie potrafimy odpuścić, bo jeżeli zabinił, to on musi to no niestety, ale tak jest nasz charakter. I tego bardzo ciężko się pozbyć. I dlatego my powinniśmy szczególnie zwracać na to uwagę, kiedy rozmawiamy z kimś, kiedy odnosimy się do kogoś. Który, nawet kiedy chcemy go napomnieć, czy pocieszyć. Widzimy, że najlepszy.. Pocieszenie to jest wioła. Jak przyszli przyjaciele, kiedy go najbardziej pocieszyli? Ja się tym zastanawiałem. Bardzo dużo tam było słów, bym uważał, A najbardziej pocieszyli go, kiedy przyszli, usiedli, milczeli przez kilka dni i płakali. I w sposób nie odezwali się słowem. To jest największe pocieszenie. Nie to, że. Podok słów. My czasami idziemy do właśnie, no co brak piotło, do chorego i potok słów mówimy. I powstaje góry czasami w tym chorem. A pocieszenie jest to, kiedy zaczynamy współczuć. Nikt od współczuć. To jest właśnie pocieszenie. Jedni dla drugich uprzejmie. Często tak też my myślimy, że uprzejmość to jest coś wyluczonego takiego, czyli dzień dobry, dzień dobry, jeśli się mamy, to jest takie uczone sztuczne. Ale mamy być to się szczerze przejemy. Na przykład uprzejmy będzie, kiedy powiem, bracia i siostry, tylko dziękujemy Wam za gościnę dzisiejszą, za to, że nas przyjęliście. To jest szczerze. Dziękujemy młodzieży, która nas tak fantastycznie służyła w czasie przerwy, że. Dzielnie działaliście z radością naprawdę jest to zawsze to nas budujący. Myślę, że możemy sobie często takimi słowami uprzejmie i szczerymi budować i dziękować. Eee, serdecznie w ogóle uprzejmość to jest dla jeden z owoców, czyli jedna cecha owoców Ducha Świętego. Duch Święty sprawia od Was prawdziwą uprzejmość. Myślę, że rzadko się spotykamy, rzadko się obiecamy nie da się wszystkich odwiedzić dlatego tak często podczas gromadzenia kiedy się widzimy, myślę, że to jest takie fajne kiedy chodzimy przywitamy się, może właśnie z uśmiechem serdecznie szczególnie zachęcam młodych do przyjścia do starszych właśnie przywitać się uśmiechnąć, to zasiewa dobry cel, to zasiewa dobrą mocą, myślę, że to jest tylko często się widzimy przez te 2-3 godziny, czy tam 4 tygodniowo Warto zasiać dobre działania. A to, co tu pewnie było do to też jest też jedna z podstaw, ale y, jak często jest trudne. Ja tylko powiem, tak, pewien Bach kiedyś powiedział, że y, przebaczenie przede wszystkim jest potrzebne z Bo ten, który krzywdzi, często w, sensie w ogóle nie ma Tu możemy po prostu wolać, jak to się brzydko mówi, tę sprawę, a osoba skrzywdzona nosi to, nosi aż nas z tego co w sobie gorzki A kiedy potrafimy przebaczać serca, wtedy my jakby stajemy na tego. Wtedy my zostawiamy to Panu, Wtedy my mamy yy, rurzenie, jak to wacie, czy tobie, że zrzućmy ten ciężar. To jest trudne, ale myślę, że warto to zrobić. Że jeśli nie ktoś skrzywdzi, to dla mnie jest dobre, kiedy w Panu to przebacza. Myślę, że znamy osoby, które całe życie są poza zgromadzeniem. Ktoś kiedyś coś padł. Niektórzy mieli większe powody, niektórzy mieli bardzo małe powody i potem 50, 40 lat są poza zgromadzeniem, poza relacjami, poza społecznością. I kiedy tak myślimy o nich, to myślę, że serce nam się łamie, a oni nie potrafią wrócić. Bo nie potrafią przebaczyć. I co to teraz zrobić? Tylko do Pana za nimi, może jeszcze Dążą za życia, po prostu to wszystko też wyznać, tak naprawdę, porzucić. Także myślę, zasięgajmy dobre rzeczy, żeby wyszły z tego powodu. Kiedy zestawimy ze sobą te dwa wiersze 31 i 32, tak się zastanowimy w to one pokazują takie zupełnie przeciwstawne nastawienie e, nastawienie do spraw i względem innych wierzących, nasze nastawienie. E, ten 32 wiersz pokazuje takie nastawienie, które byłoby pożądane u nas, które byłoby oczekiwane, e, które słowo, że chcę, żeby nas było widoczne, żebyśmy byli tacy, otwarci, uprzejmi, serdecznie, to są cechy, które są widoczne na zewnątrz. To nie jest coś, co jest nas, głęboko zagrzewane i nikt tego nie jest w stanie zaobserwować. Jeżeli ktoś jest uprzejmy i serdeczny, to jest ktoś, kto jest e, szanowany, to jest ktoś, kto jest lubiany, kto jest pocielą, to jest wsparciem, kto jest, e, kto jest zawsze oczekiwany, szczególnie w trudnej sytuacji, bo potrafi podeprzeć, pomóc uśmiechem, e, podaniem ręki, dobrym słowem, czymś takim prostym. To nie są żadne jakieś bardzo wielkie, bardzo wielkie sprawy. Jeżeli ktoś jest nastawiony na tak, żeby sobie, sobie wzajemnie, ale tutaj w tym przypadku ja, tu nie ma, jestem nastawiony, żeby go dopuszczać. Wzorzec jest nieprawdopodobny. Wzorzec jest, jak i Wam Bóg podpuścił Chrystusie. My często powiedzielibyśmy tak. Ja my to przebaczę, jeżeli on to przyzna." To jest takie nastawienie nasze bardzo hmm, oczywiste i proste. Jeżeli ktoś się przyzna do błędu, to ja oczywiście mu przebaczę. Nie ma sprawy. Jaki jest wzorzec? Jaki Bóg Pan odpuścił odpuści Chrystusie? Czy znaczy, tu jest mowa o jakimś e, przebaczeniu w zamian za coś. To jest bezwagunkowe przebaczenie. Bezwagunkowe w Chrystusie odpuszczenie dla tych, którzy, e, którzy swój grzech po prostu zrozumieli. Niesamowita rzecz. Wzorzec, absolutny. I teraz przeciwstawmy do e, temu 31 pierwszemu jeżeli mamy takie nastawienie, że y, każdą rzecz rozpatrujemy obracamy z czwartej strony, myślimy o niej, rozmawiamy naokoło bez przerwy, poruszamy z każdym jakąś trudną sprawę, to do czego to prowadzi? Czy to prowadzi do tego, że jesteśmy serdeczni i uprzejmi? Dla innych, czy raczej do tego, że jesteśmy zgośnieni, że, że zaczynamy złorzeczyć, że złość nas zaczyna charakteryzować? Ja myślę, że raczej do tego, to jeżeli my jesteśmy nastawieni tak, żeby nie być otwarci nawet na krytykę, nawet na jakieś zwrócenie uwagi, to to też prowadzi do złorzoknienia. Tutaj bardzo dużo słyszeliśmy o sytuacji, że ktoś, ktoś komu została de facto krzywda wyrządzona, może doprowadzić go do, do złorzoknienia. Ale myślę, że musimy uważać również na taką sytuację, kiedy Modlimy się o rozwiązanie jakiejś sprawy, kiedy e, wołamy do Pana o to, żeby nam pokazał wyjście z jakiejś sytuacji i Pan to robi, a my to rozwiązanie odrzucamy, bo ono nie jest zgodne z tym, czego oczekiwaliśmy. Nie jest to to rozwiązanie, na którym nam zależy. My już dawno rozwiązanie żeśmy sobie znaleźli i postanowili, że dana sprawa powinna wyglądać tak i tak. My wiemy lepiej, Pan pokazuje nam przez jednego rata, przez drugiego, przez y, sytuację rzeczy coś, że to tak naprawdę my powinniśmy się zmienić. My powinniśmy zmienić nasze nastawienie. Nie. My chwamy uparcie w naszym... Ostatecznie może to nawet być nieposłuszeństwo po prostu. I to prowadzi też do dłużbienia. Ja Musimy być przygotowani na Boże rozwiązanie w naszym życiu. Na Boże drogi, którymi Bóg chce nas poprowadzić, y, ostatecznie dla naszego dobra. Też. Bo wiemy, że Pan nigdy niczego e, złego na nas nie przygotowuje, tylko chce nas prowadzić e, właściwą, dobrą ścieżką. Tylko pamiętajmy, żeby reagować na te sygnały, które nam wysyła. Żeby reagować na słowa, żeby, e, które słyszymy, żeby reagować na to, co może e, nasi współbracia, współsiostry do nas mówią, może mają odmienne zdanie, i może warto się wtedy zastanowić nad tym. Jeżeli wielu zwraca nam uwagę, mówiąc, że ma odmienne zdanie w jakiejś sprawie, to może to jest właściwe zdanie. To może warto się nad tym zastanowić. I mieć nastawienie otwarte. Mimo wszystko być uprzejmym i serdecznym, po to, żeby nie wpaść w, taki, w taką spiralę zgłoszkienia. Bo to jest samo nakręcająca się sprężyna Jeżeli zaczniemy tkwić w takiej nastawieniu krytycznym, na takim nastawieniu, które zwraca się przeciwko współbieżącym, to to się potem pogłębia. Każdy potem kamyczek drobny, jakaś uraza, jakieś drobne słowo powoduje e, zwiększenie albo pogorszenie tego naszego stanu. Chcielimy się zatrzymać natychmiast, bo im później tym trudniej jest z tego wyjść. A nasze nastawienie powinno być uprzejmie, serdecznie i odpuszczając sobie nawzajem. 77 razy. Albo 70 razy 7, jak mówię, to znaczy. W nieskończoności. Niezależnie od tego ile razy. Ja wiem, to się łatwo mówi. Mnie też to jest trudno żeby to zrealizować. Ja też mam tym problemy i to zasadnicze. Poznacie mnie. Ale tak słowo może stawiam taki w wzorzec. Dążmy do tego. Dążmy do tego mimo wszystko. Mimo, że nie jesteśmy doskonali. Ale mamy do tej doskonałości sięgać. Odstawki coraz wyżej. Tak długo, a nie wreszcie się dosięgniemy, kiedy będziemy naszego panelu osiągnąć. Panie W drugim rozdziale w 24 wersiecie odnośnie sługi. A Sługa pański, drugi temoteus 2.24, a Sługa pański nie powinien dawać się spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich i tu są dalsze wymienione cechy. Uprzejmy dla wszystkich. Więc w świecie, w którym żyjemy. you mm -hmm. talentów. To kolejne słowo w 32 wierszu jest serdeczni to jest to samo słowo, które znajdujemy w pierwszym liście Piotra, w trzecim rozdziale, w 8 wierszu czytamy bądźcie wszyscy jednomyślni współczujący w latersce to jest to samo słowo jak tutaj e, serdeczni Terminację tych dwóch słów znajdujemy w Ewangelii Łukasza w pierwszym rozdziale, gdy została zapowiedziana, są przyjście Pana Jezusa, to czytamy w pierwszym rozdziale 78 wierszu, przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu nawiedzi nas światłość z wysokości, co Bóg uczynił, krótko mówiąc. Bóg się nad nami zlitował. Bóg widział, że my nie byliśmy w stanie sobie pomóc, się zlitował nad nami, zmiłował, współczuł nam. To jest to, co tutaj chodzi. I teraz jesteśmy wywzywani do tego, żeby to samo czynić z wierzącymi. Często tak jest, że gdy na przykład w naszych godzinach komputernych albo w naszych rozmowach w domu rozmawiamy o wierzących, którzy są prześladowani, albo, albo że mają jakieś trudy, to tak rozmawiamy o tym, po prostu, no, to w amice, tam są to, w Armaniu, w Azji, to tam takie rzeczy przeżywają, po prostu jest to dla nas taka fajna ciekawostka, o której miło porozmawiać, ale, ale to nie jest to, o co tutaj chodzi i listę Brajczyków nam to tłumaczy w 13 rozdziale, jak my powinniśmy rozmyślać i wspominać tych, którzy przechodzą przez trudności, w rozdziale trzecie wierzchu. Pamiętajcie, pamiętajcie o więźniach, jakbyście, jakbyście współwięźniami byli. Pamiętałeś kiedyś o, o więźniu, tak jakbyś sam teraz siedział w więzieniu? Ja jeszcze takie coś nie przeżyłem, albo nie przypominam sobie, że tak, daleko sięgało moje współczucie, ale to, o to tutaj chodzi. To o. Jakbyśmy o serdeczności, tak? O serdeczności. Tak powinniśmy o sobie rozmyślać. I ostatnie to słowo w tym rozdziale, jaki Bóg odpuścił wam, Chrystusie. Można przeżyć różne sytuacje, które powodują w naszym sercu gorycz, albo złość, albo zapalczywość wobec innej osoby. To są rzeczy niesprawiedliwe. To są rzeczy sprawiedliwe, ale których byśmy się może nie spodziewali. Są różne sytuacje, które to powodują. Ale Bóg nas wzywa do tego, żebyśmy przebaczyli, żebyśmy nie nosili w sercu urazy. Bo jak już się wspominaliśmy, to powoduje zanieczyszczenie nie tylko Ciebie, ale i tych, którzy są Tobie powierzeni, czy to w domu, czy jeszcze tak to chciał zestawić. Jeśli chcemy uniknąć tych cech negatywnych, które są zawarte w wierszu 31, to po prostu powinniśmy realizować w naszym życiu raczej te cechy, które są w wierszu 32. Czyli być dla drugich uprzejmi, serdecznie, albo miłosiernie, albo okazywać zentowanie i przebaczać sobie nawzajem, jak i nam odpuścić to, co jest napisane, w to, to, co jest napisane w pierwszym wierszu i to, co jest napisane w drugim wierszu do tego rozdziału, to są, że to jest miara, która jest ponad wszystko, to, które powinniśmy ścigać i, to, i to, którą powinniśmy cały czas przed, przed oczami. Właściwie to tak możemy powiedzieć, jakie proste, o ile prostsze byłoby życie bieżących. O ile, jak cudowne byłyby relacje między nami, gdybyśmy byli potrafili na wszystko, co nas spotyka, złego od razu, z serca podawani przebaczyć. To nie wydaje się nam, że ten, który nas na przykład skrzywdził, on po prostu by się ze tym wspanił, gdyby zauważył, że od razu mi serdecznie z miłości przebaczamy. No tak by to funkcjonowało, nie? nie inaczej. I myślę, że do tego nas wzywa. Tutaj apostoł Paweł pisząc te, te wiersze, pisząc te myśli. I rzeczywiście to, to jeszcze raz, tu Adam przeczytał z tego trzeciego rozdziału listu do Kolosów. Pamiętam, że to e, przed kilku dziesięciu lat kiedy przeżywaliśmy też pomiędzy zwolami pewien problem, konflikt. To pamiętam, że to słowo mnie bardzo, bardzo wtedy uderzyło i sprowadziło, że tak powiem, do parteru. I po tu jest napisane. Znosząc z drugi, to jest niż do kolosa, XIII yy, wiersz, znosząc z drugi, przewracałem sobie nawzajem. teraz to, jeśli to ma powód do skargi przeciwko to Nie tylko, że ktoś mnie skrzywdził, yy, może yy, jakoś tak yy, całkiem nieświadomie całkiem nie czy bezpowodnie. nawet ja mam powód, żeby się na kogoś yy, gniewać. Mimo tego, że mam powód, to ja mu przebaczyłem. To jest sztuka. To jest rzeczywiście coś ekstra. To jest rzecz od Pana, trzeba powiedzieć, że ja, będąc skrzywdzonym całkowicie, wiedząc, że oni mnie niesłusznie uczynił, potrafi się poniżyć, odsunąć wszystko na bok i przebaczyć tym kogoś. Teraz mamy wiersz, pierwszy na tego rozdziału. Więc, bądźcie więc, myślę tutaj wracali uwagę tutaj w 25 wierszu, że ten odcinek który jest, który jest zbudowany, jakby na tych myślach. Powszedni a więc o, na myślach o zewnętrzeniu starego człowieka i przywleczeniu nowego, o nowego. nowego. dla dlatego, odrzuciwszy kłamstwo, a teraz po tych myślach, które tutaj mamy o przebaczeniu, o odpuszczaniu, o zlitowaniu, mamy bądźcie więc, a więc, jeśli to o tym wiecie, to bądźcie, to do Boga, jako dzieci umiłowane. Myśl o tym, że jesteśmy dziećmi Boga, Myśl o tym, że jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga. myśl o tym, że Bóg nam przebaczył bez żadnego... Wtedy, kiedy byliśmy wrogami. Bo to trzeba wziąć. My oczywiście musimy się nawrócić. Nie znam, tak, że jeśli chcemy być Ale generalnie dzieło zbawienia y, zostało dokonane przez Boga w stosunku do grzesznego świata, który, który Jezusa ukrzyżował i odrzucił. I słucham może wyraźnie, bo to wtedy, kiedy byliśmy wrogami, Chrystus za nas suma. Jeśli to mamy przed oczami, jeśli to jest w naszych serca, to potrafimy też ich przebaczyć drugiemu, nawet wtedy, jeśli mamy powód, żeby się na kogoś gniewać. I teraz mamy naśladować Boga. My mamy wiele miejsc, swoje Boże, które mówią nam o tym, że mamy naśladować kogoś. poseł Paweł bądźcie naśladowcami moimi i zaraz dodaje, tak jak ja jestem naśladowcą Krystusa, a Apostoł Paweł w żadnym sensie nie, nie stawia się na jakimś kiedy stale, to, to pokazuje, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa, a tutaj wyraźnie Słowo Boże, jak jeszcze Bardziej chce dotknąć naszych sumień, i mówi, bądźcie naśladowcami Boga, samego Boga, tego przemocnego, tego, który trzyma wszystko w ręce, który ma wszelką moc, przez którego mocą Pan Jezus został zbony zmartwychw pierwszy rodzaj, je rozważali. Tego prawa mamy być naśladowcami, ale słowo może dodaje nam jako dzieci miłowane. Jesteśmy dzieci Bożymi. Jesteśmy dzieci samego Boga. To jest rzecz niesamowita, że my możemy coś takiego przeżywać, odczuwać, żeby się takich rzeczy uczyć i też cieszyć się i wykorzystywać też, bo tu o to chodzi, to są wykorzystywać, aby nasze życie społeczności, nasze życie społeczne to się i tak, bo się zaglądało. tak będzie Pan mógł z tym cieszyć. Mhm. Chciałbym najpierw zwrócić uwagę w 32 wierszu, mianowicie, gdy mamy napisane, odpuszczając sobie wzajemnie jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Dotyczy to bardziej tego, w jaki sposób Bóg się z nami odszedł, a nie tak bardzo, ile nam I Chciałbym to też naocznić bardziej na tej przypowieści z Ewangelii Mateusza z 18 rozdziału. tego, że my jako ludzie jesteśmy bardzo złymi matematykami przez womanie. Cytuję gdzieś w stanie w 24 wierszu, że był sługa kinie 10 tysięcy talentów, nigdzie nie możemy takiego że to on policzył, nie? To jest stwierdzenie słowa Bożego, jasne i kompaktowe, był winien 10 tysięcy talentów. A ponieważ nie miał z czego obrać, kazał go Pan sprzedać wraz z żoną, i dzieci i wszystkim, co miał. Aby dług został spłacony. Wiemy o tym z wyliczeniach, z tego, że to wszystko, gdyby Pan sprzedał, to ten dług jeszcze by nie był pokryty. A sługa mówi, a oddam Ci wszystko. Gdy czytam te słowa, nie mam możliwości, że ten człowiek nie wiedział, co mówi. Okaż mi cierpliwość, a oddam Ci wszystko. On po prostu nie wiedział, co mówi. On nie wiedział, co to jest 10 tysięcy talentów, który jest winien i on, nie, on, on się tak daleko przesłacowywał. I my również, drodzy bracia, i siostry, by długo, długo, jeśli nie będziemy wiedzieć, ile nam robi. Długą to znaczy, aż staniemy przed, przed tą, tą sądową, z tą lecą wszystkie sąd, gdy wtedy ku uwielbieniu jego łaski pojmiemy. I dlatego nie tak bardzo w tym wierszu tutaj chodzi o to, ile Jak się on z nami odszedł? Ile trzeba było, tyle go On pragnął, by był w naszych sercach pokój, żebyśmy już nie trafili. Powiedział mi, już wszystko na są. już nie jesteś niezduszny. I dlatego ten wiersz pierwszy z tego rozdziału mówi, bądźcie więc naśladowcami Boga. Tu chodzi o to, o naśladowanie Boga w jego ustąpieniu nas połączają te wiersze, które dzisiaj przez cały czas tej konferencji rozważamy. O to dokładnie chodzi, że natura, którą nas Bóg obdarzył i duch, który nas zapieczętował, one są z Niego. I one są piętnem Bożej chwały Tak bardzo mu od tego zależy, abyśmy jednak A jeśli wzywacie jako Ojca Tego, który bez względu na osobę sądzi, każdego według użytków Jego, żyjcie w bojaźni przez czas przeżywania naszego. Kiedy my to będziemy mieć w sercu, że to stoimy przed Bogiem i z tej pojaźni będziemy się pierwszy i drugi, one łączą się ludnie i możemy je nawet odczytać wręcz jednym tem. Bóg od, odpuścił Chrystusie, bądźcie więc nasz Boga, to jest ta pierwsza część czyli skoro Bóg odpuścił, jesteś nasz Boga masz być nasz Boga skoro jesteś Jego dzieckiem to również odpuszczaj tak jak Bóg ale też jesteś nasz Boga to choć miłość miłości jak Chrystus umiłował was te trzy wiersze, można, one przedstawiają pewien ciąg logiczny, pewien, pewne następstwa. Można je też odczytać od końca. Chrystus tak bardzo was umiłował, wydał samego siebie, czy wydał samego siebie, bo tak bardzo was umiłował. Dlatego jesteście dziećmi Bożymi, tymi umiłowanymi dziećmi Bożymi, wobec czego również naśladocami, a skoro jesteśmy naśladowcami, to również odpuszczajmy. Widzimy pewne następstwa, pewne konsekwencje, ale możemy zawsze z jednej strony mieć problem, taki pozytywny problem, słyszeliśmy, że Tadek mówił o tym w przykładzie doskonałości. W wielu miejscach, kiedy odnosimy się do obrazu Pana Jezusa czy Boga, to jest to przykład doskonały. I chociaż osiągniemy go dopiero w przyszłości, w tej przyszłej wieczności, to jednak powinniśmy do niego zmierzać. I jest pokazane z jednej strony to wybaczenie, jak Bóg odpuścił. To jest doskonałe odpuszczenie. I może zadać sobie pytanie, jak, czym charakteryzowało się to odpuszczenie? Bóg odpuścił, pomimo, że byliśmy tak daleko od Niego, pomimo, że my w ogóle go nie szukaliśmy, to jednak On zbliżył się do nas. Pomimo, że nie zasługiwaliśmy na łaskę, na ułaskawienie, a jednak to otrzymaliśmy. W taki sposób, który nam odpuścił. Ale w wierszu 2, piątego rozdziału chodźcie w miłości, jak Chrystus umiłował was. I znowu można się zapytać, jak Chrystus umiłował was, czy nas? Także że oddał samego siebie. Oddał całego siebie. Nie upierał się, że Pan nie przytknął w Bogu. Przyjął on postać najniższego słów. Tak bardzo umiłował. Tą miłością doskonałą, która jest zapisana w 13 rożynie 1 listu do Polityan. Tą miłością, która zakrywa która tak mnóstwo grzechów, tak mnóstwo, mnóstwo niedoskonałości. Tą miłością, którą dalej ma do nas, bo nadal jesteśmy tak często niedoskonałymi, on dalej używa tej miłości wobec nas. Tak samo i my powinniśmy miłować, chodzić w tej miłości również wobec braci, wobec sióstr, żeby również mieć tą miłość zakrywającą. To miłość, która nie myśli nic złego o drugim. Taką miłością również umiłował nas Pan. Nie możemy tak wszystkie te przymioty, te cechy miłości z listu do Poryntian przenieść na Niego. Jeszcze jedna myśl, już nas sam koniec. I wydał siebie samego za nas jako dar i ofiarę Bogu u miłej wolności. Wydaje mi się, że jest to najwyższy powód przyjścia Pana Jezusa na ziemię. Że jest to najwyższy powód, dla którego Pan Jezus poszedł w śmierć, dla którego Pan Jezus świadomie wszedł w sąd w trzech godzinach ciemności, dlaczego w ogóle zdecydował się przyjść na tę ziemię. dar i ofiarę Bogu u miłej wolności, aby Bóg został uwielbiony, ten nadrzędny cel, aby ta miła woń wzniosła się do Boga. I myślę, że jest to taka wskazówka również dla nas kiedy zgromadzamy się na godzinę łamania chleba, abyśmy też i z tej perspektywy spojrzeli na dzieło Pana Jezusa. Abyśmy nie tylko z naszej perspektywy patrzyli na to, co my otrzymaliśmy. Oczywiście to też należy do uwielbienia. To też jest prawda. To jest to samo dzieło. Ale w pierwszej kolejności zobaczyć, co Bóg otrzymał od swojego Syna. Co Bóg otrzymał od tego doskonałego sługi. Że ten sługa przyszedł aby Boga uwielbić, aby Jemu zniosło się uwielbienie. Oczywiście, również i przez nas. Ale w pierwszej kolejności On sam go uwielbił. Kiedy czytamy miejsce z trzeciej Księgi Mojżeszowej, które mówi, że na jednym miejscu była złożona ofiara za grzech i ofiara całopalna, Na jednym miejscu za grzech, za nas, dla nas, ale również to ofiara całopalna, z której Bóg poczuł miłą wolność. To wszystko należy do jego dzieła, ale to jest ten nadrzędny cel przyjścia Pana Jezusa, aby Bóg otrzymał ofiarę miłej wolności. więc otwieram, że otwieram na drogę piąty zakres schodzenia z Bogiem. Znamy postać felona czy mojego, którzy z Bogiem, ale właśnie ten piąty rozdział pokazuje chodzenie miłości, oddzenie jako dzieci światłości, pierwszym i i również jako mądrze, mądrości. A więc jeśli chodzi o miłość, której rozważamy w tej chwili innego wzorca, czy przymiany to nie ma, jak tylko Chrystus. Zwróćmy uwagę, On wydał siebie samego. On sam siebie, ze wszystkimi przymiotami w całej good wish Tu jest połowa o darze, połowa o ofierze. To zawiera zarówno życie, jak i śmierć Pana Jezusa. Całą osobę, wszystko, co z Panem Jezusem ma do czynienia. I co to było? Pamiętamy to, że ten, który był bogaty, stał się dla nas biedny? Czy pamiętamy te słowa, które Pan Jezus powiedział, jeśli się ktoś nie zawsze samego siebie nie jest niegodzie, Pamiętamy to, co Pan Jezus powiedział, jeśli się nie... Muszę tu przeczytać w Ewangelii Łukasza, czytamy, w 14 rozdziale co ma. Tak, 33 wiersz. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być moim uczniem. Czy znamy te słowa, które Pan Jezus powiedział? Jeśli ktoś nie miłuje nie bardziej, niż ojca, matkę, dzieci, to, co jest nam tak blisko, najbliższe, nie może być uczniem to, są, to wszystko jest zawarte w naśladowaniu tego, który siebie samego za nas wydał. To jest dla nas z jednej strony zachętą, ale z drugiej strony zawstydzającym upomnieniem. Z tego powodu, że jak szybko przyzwyczajamy się do miłego, do miłej atmosfery bycia chrześcijaninem. Jesteśmy wzajemnie, wspólnie, razem. Niczego nam nie brakuje. Możemy sobie razem zjeść smaczny obiad, rozważyć Słowo Boże, ale Pan Jezus tego nie miał. Pan Jezus we wszystkim uwielbił swojego Boga. We wszystkim był darem i ofiarą miłą Pana Jezusa. I to oznacza to chodzić w miłości. To oznacza chodzić w miłości, naśladować Pana Jezusa. I jeśli tym będziemy naśladowali Pana Jezusa, jeśli Jego cnoty, cechy będą charakteryzowały nasze życie, to w wyniku tego, tak jak Józef pokazał wstecz, tym bardziej będzie wzrastała nasza miłość do bieżących. I boskiej natury. Czyli to oznacza, że dzieci Boże, jeżeli ktoś narodził się na nowo, otrzymał na boskiej natury. I to całe postępowanie, każdy z tych, z tych punktów ma być cechą charakterystyczną naszą, czymś naturalnym. Nie chodzi o to, żebyśmy dzisiaj sobie postępowali, że tak będę postępował. Jeżeli żebyśmy dzisiaj podjęli decyzję, że od dzisiaj będę tak postępował. Jeżeli z któryś z tych punktów mamy problem, myślę, że bardziej powinniśmy koncentrować się na tym. Nie zasmucajcie Ducha Świętego. Bądźcie pełni Ducha, później będziemy rozważać, jeżeli Pan pozwoli na następny rozdział. Bądźcie pełni Ducha. Czyli bardziej koncentrować się na relacji Ja-Bóg. Bo jeżeli ta relacja będzie dobra, nie będziemy mieć żadnych problemów, żeby w y, obecnie realizacji tych wszystkich faktów praktycznych. Chciałbym jeszcze dodać tych słów, że jeżeli mówimy o Duchu Świętym i myślimy o tym i teraz oglądaliśmy piękne miejsca, które mówią o miłości Pana Jezusa do nas, o odpuszczaniu, to musimy powiedzieć, że ta pieczęć, która została położona na nas przez Ducha Świętego otwiera też nam oczy. Christiana, troszkę idzie dalej, mówi macie namaszczenie i wiecie wszystko. Umiłowanie bracia i siostry. Widzimy, Pana Jezusa ukrzyżowanego, tego, który za nas cierpił, tego, który przelał swoją świętą kredę za nasze giny, który w pełnej dobroci nie wypomniał nam ani razu, co żeś tym uczynił, dlaczego to uczyniłeś. Kiedy naprawdę potrafimy jeszcze dzisiaj uderzyć się w piersi, jeżeli dzisiaj jeszcze potrafimy się przyznać do błędu, jeśli dzisiaj potrafimy mieć radość z tego zapieczętowania Ducha Świętego, to naprawdę otwierają nam się oczy, abyśmy się mogli prawdziwie cieszyć tym, co mamy w Chrystusie. A jeżeli dziecko dostaje dobrą zabawkę, to zostaje na wszelkie troski i tą zabawkę zaczyna się bawić. My naprawdę, jeśli widzimy Chrystusa i to, co On dla nas uczynił i naprawdę to stanowi dla nas priorytet naszego życia i to stanowi dla nas tą głęboką radość, to będziemy naprawdę mogli mieć oczy, które są skierowane ku gór, górze, będziemy mogli widzieć Pana Jezusa. Zawsze ten punkt środkowy, ten punkt zawsze wyjścia który załatwił wszelką sprawę i też daje początek wszelkiej nowej sprawy. I teraz od nas to zależy, czy mamy ochotną wolę, czy mamy w swoich sercach pragnienie, czy mamy w swoich sercach też głęboką radość, aby w jakiś sposób służyć. Jeśli tak, to zapewne przyniesiemy naszemu Panu owoc, i jeszcze przysporzy przy to jednej uchwały.